Cześć moi drodzy, to ja Piotr. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy podcast po polsku. Jestem tu po to, żeby opowiedzieć Wam coś ciekawego po polsku i w ten sposób móc pomóc Wam w nauce polskiego. Dziś będzie temat historyczny. Tydzień temu był Dzień Niepodległości, czyli rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Jeśli byliście na webinarze na żywo albo oglądaliście powtórkę w klubie VIP, to wiecie, że w Warszawie ten dzień w ten dzień odbyły się różne demonstracje. Opowiadałem o tym podczas webinaru. Jeśli macie chęć, to zapraszam na powtórkę do klubu VIP. A dziś Dziś chciałbym opowiedzieć o konferencji w Wersalu, bo to na tej właśnie konferencji zostały określone granice Polski granice Polski po I wojnie światowej. W tej chwili granice wyglądają zupełnie inaczej, bo jesteśmy po drugiej wojnie światowej. Każda wojna zmienia granice. Ale zanim zacznę opowiadać o konferencji w Wersalu, chciałbym podziękować wszystkim za to, że jesteście przed głośnikami, że słuchacie moich podcastów oraz za to, że piszecie do mnie. Jest mi bardzo miło, gdy piszecie do mnie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za miłe listy, za miłe słowa. Jest mi bardzo, bardzo przyjemnie wszystko czytać. Dziękuję Wam również za nagrania, które od Was dostaję. Zrobiło się już małą tradycją, że na początku podcastu słuchamy jakiegoś nagrania, które od Was dostałem. Z przyjemnością załączam te nagrania do podcastów, bo po pierwsze jest mi bardzo miło, że przysyłacie do mnie takie nagrania. A po drugie, chciałbym się przed Wami pochwalić, jakie mam sukcesy, a jednocześnie myślę, że jest to dobra motywacja dla Was, żeby nie poddawać się i wciąż uczyć się polskiego, wciąż dążyć do swojego celu. Dziś posłuchamy nagrania od Wadima z Kijowa. Już za moment usłyszycie, jak dużo energii ma Wadim. Bardzo mi się podoba to nagranie. Posłuchajcie, proszę. Cześć, Piotr. Jak leci? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Bardzo cieszę się z tego, że mogę zapisać nagranie. Mam na imię Władim. Mam 17 lat i jestem studentem na kierunku turystyki. Jestem z Ukrainy, mieszkam w Kijowie. Teraz spaceruję z psem. Na razie w Kijowie zbyt e, zimno. A co słychać z Warszawy? Oprócz tego, wieczorami, trzy razy na tydzień chodzę do szkoły polskiej w Kijowie, bo mam polskie korzenie. Moja babcia jest Polką. Bardzo chcę otrzymać kartę Polaka i z tym dokumentem studiować i pracować w Polsce. Mój wujek już ma kartę i mieszka i, w, mieszka i pracuje w Polsce. Wszystkim polecam e, twoje podcasty. Mój przyjaciel Jarosław zaczyna słuchać real Pols z mojej rady i już zapisał nagranie do cie. Ja również chcę zapisać nagranie, a zatem podziękować Ci, bo Ty robisz dobrą działalność. I to wszystko na dziś. Wiem, że mój polski jest zły, jednak ja bardzo chętny do nauczenia. Cześć, na razie, sukcesów w pracy. Dziękujemy Wadimowi za dużą dawkę pozytywnej energii. Mam nadzieję, że tak jak mi, Wam również ta energia się udzieliła. Bardzo miłe nagranie. Jest mi bardzo przyjemnie. Dzięki Wadim. Moi drodzy, a teraz przechodzimy już do tematu naszego podcastu. Tydzień temu w Polsce świętowaliśmy Narodowy Dzień Niepodległości. 11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa i jest to Symboliczny dzień odzyskania po 123 latach niepodległości przez Polskę. Pół roku później, w czerwcu 1919 roku, podpisano w Wersalu układ pokojowy, który regulował wszystkie sprawy w Europie. Właśnie... O traktacie wersalskim chciałbym dziś trochę opowiedzieć. Myślę, że to bardzo interesujący temat, szczególnie jeśli chce się zrozumieć dalsze dzieje Europy i jak doszło do wybuchu kolejnej wojny światowej. Zanim dojdziemy do momentu podpisania samego traktatu pokojowego w Wersalu, musimy cofnąć się do marca 1918 roku a może jeszcze wcześniej aż do momentu wybuchu rewolucji październikowej w 1917 roku od trzech lat trwała wojna po jednej stronie były Austro-Węgry Niemcy a po drugiej Wielka Brytania Francja i Rosja nie będę teraz opowiadał, jak obalono cara w Rosji i jak bolszewicy przejęli władzę. Wystarczy, żebyście wiedzieli, że jednym z postulatów bolszewików, których liderem był Lenin, jednym z żądań bolszewików było zakończenie wojny. Lenin mówił chleba i pokoju. To była trudna decyzja, ale bolszewicy nie mogli kontynuować dwóch wojen naraz. Dwóch wojen w jednym czasie: rewolucji w Rosji i wojny z Niemcami. Ale jak zakończyć swój udział w wojnie? Rosja nie mogła po prostu powiedzieć: My już się nie bawimy, zabieramy zabawki i idziemy do domu. Tak, tak mogą. Bawić się dzieci w rzeczywistości Wszystko polega na traktatach I podpisach polityków To była na pewno trudna decyzja dla bolszewików Wiedzieli, że będą musieli Wiele oddać Niemcom W zamian za swoje odejście z wojny Ale Lenin na pewno pomyślał w ten sposób Okej, okay, teraz oddamy Niemcom naszą ziemię A potem rozlejemy rewolucję bolszewicką Na całą Europę To będzie ruch międzynarodowy I wszystko wróci do nas Mógł tak pomyśleć, myślę, że tak pomyślał Niemcom zakończenie wojny na froncie wschodnim Było na rękę co to znaczy, że komuś jest coś na rękę. Jeśli coś jest komuś na rękę, to znaczy, że mu pasuje, że jest dobre dla niego. Ok? Zatem Niemcy w marcu 1917 roku i Rosja radziecka podpisali w Brześciu Litewskim traktat pokojowy. W ten sposób Rosja zerwała sojusz z Ententą z krajami Ententy. W zamian za pokój z Niemcami Rosja oddała ogromne tereny na zachodzie. Było to Królestwo Polskie, Litwa, Łotwa, Estonia, część Białorusi. Wcześniej również w Brześciu Niemcy i Austro-Węgry podpisały z Ukrainą, z Ukraińską Republiką Ludową Podobny traktat. To ciekawy temat. W ten sposób Niemcy uznały państwo ukraińskie. Ukraińską Republikę Ludową. Rosja Radziecka zobowiązała się uznać państwo ukraińskie i zawrzeć z nim pokój. Niemcy poczuli, że są silni, że mają ogromne zasoby surowców. Rosja radziecka straciła ogromną ilość ludności oraz wielkie zasoby naturalne. Te rezerwy energetyczne pozwoliły uwierzyć Niemcom w zwycięstwo. Ten traktat był dla Niemiec bardzo cenny. Dzięki temu mogli wycofać wojsko z frontu wschodniego i przenieść żołnierzy na front Zachodni, gdzie walczyli z Francją i Wielką Brytanią. Społeczeństwo niemieckie poczuło, że teraz Niemcy są w doskonałej sytuacji. Nie muszą walczyć na wschodzie, mogą skoncentrować się na froncie zachodnim. To oni decydują o losach wojny. Dla bolszewików to był jedyny sposób na kontynuowanie rewolucji. Jednocześnie mieli nadzieję, że rewolucja w Niemczech się powiedzie i komunizm wyleje się na zachód, ale trochę później niż w Rosji. Jaką mamy więc sytuację? Rosja zrezygnowała z wojny, Francja jest już zmęczona walką, Ogromne straty ludzkie. Wszyscy są już tym zmęczeni. Ludzie chcą zakończenia wojny. Z punktu widzenia Niemców zawarcie pokoju byłoby doskonałym wyjściem. Wojna by się skończyła, a oni mieliby ziemię, które zdobyli od Rosji. Na zachodzie granice niewiele by się zmieniły. Niemcy dyktowałyby warunki pokoju. Jednak w tym momencie do wojny dołączają się Stany Zjednoczone. Dlaczego? Dlaczego do tej pory neutralne Stany Zjednoczone dołączają do państw Ententy? Po pierwsze niemieckie łodzie podwodne niszczyły amerykańskie statki handlowe, ale wydarzyło się też coś bardzo istotnego. W styczniu 1917 roku Niemcy wysłały telegram do władz Meksyku, w którym w zamian za sojusz proponują im pomoc w odzyskaniu utraconych ziem podczas wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Rozumiemy się? W zamian za to, że Meksyk pomoże państwom centralnym w walce z państwami Ententy, Niemcy obiecują odzyskanie utraconych ziem. Chodzi o Teksas, Arizonę i Nowy Meksyk. Meksyk utracił w wojnie ze Stanami ponad połowę swoich ziem. I to nie było tak bardzo dawno temu. Rany wciąż krwawiły. To jest właśnie dlaczego USA przystępuje do wojny. Dlaczego Ameryka przystępuje do wojny. Ameryka nie była wtedy przygotowana do wojny. To było dość młode państwo. Jednak obecność miliona żołnierzy amerykańskich na froncie zachodnim Europy odwróciła losy wojny. Francuzi, Anglicy i Amerykanie Zdobyli ogromną przewagę psychologiczną nad Niemcami. Wszystko się zmienia, gdy Amerykanie dołączają do wojny. Chociaż Niemcy trzymają się dobrze na zewnątrz, to od środka pojawiają się problemy. Idee bolszewickie, idee komunistyczne stają się coraz bardziej wyraźne. Niemcy mają problem, Róża Luksemburg zakłada komunistyczną partię Niemiec. Po zwycięstwie Rewolucji Październikowej w Rosji, komuniści w Niemczech również chcą obalenia monarchii. Sytuacja zaczyna się bardzo komplikować. Niemcy mają problemy wewnętrzne, w tym momencie do wojny wkraczają Amerykanie. Niemcom Pasuje podpisanie pokoju. Władze niemieckie zaczynają rozumieć, że zakończenie wojny będzie dobrym rozwiązaniem. Jednak jak wyglądają sprawy dla Niemców? Pamiętacie, że wojnę wywołały Austro-Węgry, które teraz praktycznie już nie istniały. Austro-Węgry się rozpadły. Wyobraźcie sobie, że spotykają się właściciele apartamentów w mieszkaniu, aby dogadać się w sprawie kosztów administracji tym mieszkaniem. Jasne, trzeba dogadać się, ile będziemy płacili za mieszkanie w następnym miesiącu. Spotykamy się i ustalamy niezbędne koszty. Ty jesteś właścicielem 30% mieszkania, więc powinieneś zapłacić 30% wszystkich kosztów. Właśnie tego się spodziewasz. Ale właściciele każą ci zapłacić wszystko. 100% samemu. Ty musisz zapłacić za wszystko. A oni nic nie płacą. Ty musisz zapłacić i w dodatku ty będziesz spał poza mieszkaniem. Na trawniku, obok domu. Tak właśnie czują się Niemcy. Z ich punktu widzenia tak to wygląda. Dobrze, ale wszystko po kolei. Otóż w Wersalu spotykają się mocarstwa Ententy i kraje sprzymierzone. Niemcy, Austro-Węgry, Turcja i Bułgaria jako państwa pokonane nie zostają dopuszczone do konferencji. Rosja sowiecka również nie została zaproszona. Pamiętacie, wcześniej podpisała z Niemcami traktat pokojowy, więc Rosja nie była krajem zwycięskim. Francuzi myślą tak, trzeba Niemcom uniemożliwić przekształcenie się w mocarstwo, które może w przyszłości wywołać kolejną wojnę aby mieć władzę nad Europą. Nie możemy liczyć na Rosję, która wcześniej podpisała pakt pokojowy z Niemcami w Brześciu. Musimy osłabić Niemcy. A ponadto Niemcy muszą zapłacić nam za wszystkie cierpienia podczas wojny. Za wszystkie nasze straty. Niemcy przystępując do podpisywania pokoju myśleli, że stracą Belgię i może jeszcze coś więcej ale po traktacie wersalskim stracili nie tylko Belgię ale również Zagłębie Sary, Alzację, Lotaryngię Danię i ziemię, które odzyskała Polska W Wersalu Polska miała dwóch przedstawicieli Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Paderewski wkrótce został premierem Polski. Dwóch doskonałych polityków, którzy odegrali ogromną rolę w odzyskaniu państwa polskiego. Dzięki nim odzyskaliśmy dostęp do morza. Wprawdzie nie udało się odzyskać Gdańska, który został wolnym miastem na prawach państwa, ale w sprawach celnych, zależnym od Polski. W ten sposób odradza się Polska, która dostaje ziemię zabrane podczas zaborów. Ale Polska to nie jedyne państwo, które powstaje po I wojnie światowej. Na południe od Polski powstaje Czechosłowacja, a na południu dawnych Austro-Węgier powstaje Jugosławia, czyli państwo południowych Słowian. Jug znaczy południe. Zauważcie, jak wiele powstało nowych państw, w których żyją Słowianie. To uderzenie w twarz dla narodów germańskich. Przecież Słowianie i Germanie zawsze walczyli ze sobą o tereny. Te straty terytorialne były dla Niemców ogromnym problemem. Dodatkowo na konferencji wersalskiej Niemcy zostali ogłoszeni winnymi wybuchu wojny. Chociaż jak pamiętamy, to Austro-Węgry zaatakowały Serbię, a Niemcy dołączyli do wojny dopiero za moment. Niemcy zaatakowały neutralną Belgię i to spowodowało wkroczenie Anglii do wojny. Dlatego Niemcy byli uważani za winnych pierwszej wojny światowej. Jednak to nie Wszystko. Niemcy musieli zapłacić odszkodowanie. Musieli ponieść sankcje ekonomiczne. Musieli ponieść koszt odbudowy Europy. Ogromny koszt. I to jeszcze nie wszystko. Niemcy tracą swoje kolonie. Kolonie w Afryce, kolonie na Pacyfiku i kolonie w Azji. Ciężary ekonomiczne nałożone na Niemcy są ogromne. A co z Austro-Węgrami, które wywołały wojnę? Imperium Austro-Węgierskie rozpadło się. Odpowiedzialność za wojnę spadła całkowicie na Niemcy. Zatem Francja chciała jak najbardziej osłabić Niemcy. Postanowienia traktatu spowodowały wielkie niezadowolenie w Niemczech. Wprawdzie jest pokój, wojna się skończyła, ale traktat wersalski jest początkiem kolejnej konfrontacji. Po I wojnie światowej w Niemczech powstała Republika Weimarska. Były to rządy demokratyczne, jednak już za 10 lat wielki kryzys w latach, w latach 30. przyczynił się do upadku Republiki Weimarskiej. Było to jedną z przyczyn narodzin nacjonalizmu, a potem faszyzmu w Niemczech. Niemcy uważają, że przegrali pierwszą wojnę światową przy stołach obrad, a nie w czasie walki na froncie wojennym Uważają, że to socjaliści przegrali rozmowy pokojowe Zresztą podobnie jest z Włochami Włosi ponieśli wielkie straty podczas tej wojny Ich celem było odzyskanie Triestu i okolic od Austro-Węgier jednak te tereny po pokoju wersalskim zostały przyznane nowemu państwu, Jugosławii. Dlatego Włosi czują się oszukani. Włosi czują się oszukani, a Niemcy czują się ograbieni. Niemcy uważają, że to socjaliści dopuścili do takich orzeczeń na konferencji w Wersalu. Uważają, że to wina socjalistów. Rewolucja socjalistyczna nie ma szans w Niemczech i tak samo jest we Włoszech. Socjaliści tam przegrywają. Rosja radziecka zostaje jedynym krajem, w którym rewolucja socjalistyczna się powiodła. Co dzieje się w Rosji? Rosja radziecka jest urażona tym, że nie była zaproszona na podpisanie traktatu pokojowego. Zatem Rosja praktycznie nie uznaje tego traktatu. Socjaliści w Rosji mieli swoje problemy. Oni musieli się teraz zająć walką z tak zwanymi białymi, którzy walczyli przeciwko komunistom komuniści musieli dokończyć swoją rewolucję. Pomimo różnic ideologicznych, Rosja i Niemcy zbliżały się do siebie politycznie. Obu państwom pokój wersalski nie był na rękę i nie był po ich myśli. Jeśli pomyślicie teraz o Polsce, to nie zapominajcie, że Polska leży między Rosją a Niemcami. Mijają lata. W Europie pogłębia się kryzys gospodarczy. Do władzy dochodzą systemy totalitarne jak faszyzm i komunizm oraz rządy autorytarne. Demokracja zachodnia przechodzi Głęboki kryzys We Włoszech dochodzi do władzy Mussolini A w Niemczech Hitler Który wkrótce łamie zasady traktatu wersalskiego Rozpoczyna intensywne zbrojenia Co pobudza gospodarkę w Niemczech ta polityka znajduje uznanie w społeczeństwie niemieckim Pamiętacie, że był kryzys, a teraz ludziom żyje się trochę lepiej Dlatego popierają Hitlera A Hitler zaczyna prowadzić agresywną politykę Powoli odzyskuje kolejne ziemie Przyłącza do Niemiec zagłębie Sary, a także Austrię bez zgody Czechosłowacji Francja, Wielka Brytania i Włochy przyznają Niemcom Sudety teren, który po konferencji wersalskiej był przyznany Czechosłowacji w końcu Hitler i Stalin zawierają pakt pakt pokojowy Ribbentrop-Mołotow Hitler i Stalin Czują się bezkarni. Za moment Hitler sięga po Gdańsk. Tak rozpoczyna się kolejna wojna. Musimy powiedzieć, że traktat wersalski nie ustanowił trwałego pokoju w Europie. Kończy się wojna, upadają wielkie imperia i dynastie, Upadają Austro-Węgry, upada Imperium Osmańskie. Powstają nowe państwa Litwa, Estonia, Łotwa, Czechosłowacja, Jugosławia i Polska. Na Bliskim Wschodzie Anglicy obiecują Żydom powstanie ich własnego państwa. Ma powstać Izrael. Równocześnie obiecują Arabom powstanie ich państwa. Palestyny. Kurdowie dostali obietnicę, że powstanie ich państwo, a jednocześnie powstała Syria, Irak i Iran. Wiele obietnic jednocześnie. Obietnic, które razem nie mogą być spełnione. Wiele obietnic sprzecznych. Wszystkie te obietnice Czasami zupełnie przeciwne Powodują bałagan na Bliskim Wschodzie Wiele problemów ma swój początek właśnie teraz Po pierwszej wojnie światowej Szczególnie problemy z Niemcami Dlatego często mówi się, że druga wojna światowa Jest kontynuacją pierwszej wojny światowej Obie wojny światowe są tym samym konfliktem, ale rozegranym w dwóch aktach. Dla nas, dla Polaków koniec pierwszej wojny światowej był udaną szansą na odzyskanie niepodległości. Odzyskaliśmy niepodległość, ale to nie był koniec naszych problemów. I nie koniec problemów całej Europy Moi drodzy, nie jestem historykiem Nie mam dostatecznej wiedzy Być może się mylę Ale tak to rozumiem Na pewno wśród was jest wiele osób, które lepiej znają ten temat Jeśli zrobiłem jakieś błędy, to proszę Napiszcie o tym w komentarzach Ten podcast nie jest podcastem historycznym Historia jest tu jednym z motywów, czymś interesującym, o czym Wam opowiadam. Najważniejszym zadaniem jest dla mnie zainteresować Was i opowiedzieć Wam coś ciekawego po polsku. Coś, czego wysłuchacie z zaciekawieniem i zapomnijcie, że mówię do Was po polsku. Jeśli udało mi się, to bardzo się cieszę. Gratuluję wszystkim, którzy wysłuchali całego podcastu. To był kolejny krok, który zbliża Was do wspaniałego posługiwania się językiem polskim. Jeśli macie chęć posłuchać jeszcze czegoś na temat I wojny światowej, to mogę polecić Wam podcast, który zrobiłem kilka miesięcy temu, prawie rok temu opowiadam tam o bardzo szczególnym dniu. O Bożym Narodzeniu na froncie I wojny światowej. Zachęcam do posłuchania. Ten podcast ma numer 268. A teraz dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam do korzystania z moich materiałów, z kursów, z to historyjek z kursu 365 historyjek po polsku zachęcam was również do korzystania z klubu VIP właśnie kończę czytać wam Małego Księcia i przypominam również, że od grudnia rozpoczynamy kurs, który pomoże wam pozytywnie przejść rozmowę z konsulem w sprawie karty Polaka Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę realkartapolaka.com Kochani, to już wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie listy, za miłe słowa. Jest mi bardzo przyjemnie, że piszecie do mnie. Dziękuję Wam bardzo. Czekam na następne wiadomości od Was. To wszystko na dziś. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się zdrowo. Pa, pa.